To są informacje polskiego Radia 24. Będzie zmiana władzy na Węgrzech. Wybory parlamentarne wygrywa opozycyjna TISA. USA będą blokować ruch statków w irańskich portach. Decyzja dziś wchodzi w życie. Nikola Kołodziejczyk i Dominik Wania z wyjątkową nagrodą jazzowe Frederyki rozdane. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Do niedawna opozycja, a niebawem partia rządząca. Tisa wygrywa wybory parlamentarne na Węgrzech. Po podliczeniu 95% głosów ugrupowanie Pitera Modziara zdobywa ponad połowę z nich. Daje to 138 mandatów w 199-osobowym węgierskim parlamencie. Żadna inna partia nie otrzymała dotąd tak silnego mandatu jak Tisa, mówił Modziar, przemawiając do tłumów w centrum Budapesztu. Lider Tisy potwierdził, że pierwszą zagraniczną podróż odbędzie do Warszawy, a następnie uda się do Wiednia i Brukseli. Wezwał też prezydenta Węgier do natychmiastowej rezygnacji. Węgrzy przestali wierzyć w propagandę Wiktora Orbana, mówił na naszej antenie politolog profesor Robert Rajczyk. Ekspert zwrócił też uwagę na trudną sytuację gospodarczą kraju. W tych wyborach lodówka wygrała z telewizorem.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 mówił profesor Rajczyk. I jeszcze polityczny komentarz z Brukseli. Węgry wybrały Europę. Europa zawsze wybierała Węgry. Kraj wraca na swoją europejską ścieżkę. Unia staje się silniejsza, napisała na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Najprawdopodobniej oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech będą znane w sobotę. Stany Zjednoczone rozpoczną blokadę całego ruchu morskiego wchodzącego i wychodzącego z irańskich portów, poinformowało dowództwo centralne USA. Według komunikatów w mediach społecznościowych blokada ma się rozpocząć o 10 czasu wschodniego. Będzie to godzina 16 w Polsce. Blokada będzie egzekwowana bezstronnie wobec statków wszystkich państw wpływających lub wypływających z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych, w tym ze wszystkich irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej. Tymczasem pakistańskie władze zabiegają o to, by nie doszło do zerwania zawieszenia broni między USA i Izraelem, a Iranem. Trwają intensywne działania dyplomatyczne z udziałem państw Zatoki Perskiej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 Polski pilot szybowca zginął na Słowacji. Jego maszyna zderzyła się z innym szybowcem podczas międzynarodowych zawodów. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.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 Wojciech Stoba, Polskie Radio. Jazzowe Fryderyki rozdane. Gala muzyki jazzowej Fryderyk Festiwal 2026 odbyła się w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Fryderyka w kategorii jazzowy artysta, artystka roku otrzymał Dominik Wania. Nagroda w kategorii jazzowy kompozytor, kompozytorka roku trafiła do Nikoli Kołodziejczyka. Ja jestem osobą, która uważa, że jazz to jest y, y, takie, taka współpraca. I zawsze pisałem utwory dla konkretnych muzyków.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 W nocy na południowym zachodzie i na krańcach zachodnich miejscami pokropi deszcz. Termometry pokażą minus 3 stopnie na wschodzie, około 2 w centrum do 8 na zachodzie. Chłodniej jedynie w Dolinach Bieszczadów do minus 5 stopni. Na zegarach 6,5 minuty po północy. Noc w Polskim Radiu 24.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 ale jednak ja nie potrafię, jakby ja nie wiem, co to da, że ty wyciągniesz telefon, założysz ten szalik, i kończony. Mam wrażenie, że jakbyś zanurzył ten palec, duży, duży palec u stopy w tym fulam czy w tym to ten chami bardziej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 bardzo często potrafi bardzo szybko przyspieszyć. I wtedy tych kibiców, tych którzy jeszcze chwilę temu mówili, że jest wspaniale, że mają zagranicznego właściciela, nagle jest takie, czy na pewno, znowu, nie chcę tutaj nic sugerować, ale istnieje jakieś ryzyko, że, że, że Twoja grupa kibiców, czy Twoje plemię też tego może doświadczyć w tym sezonie. Mam nadzieję, że oczywiście trzymam kciuki, że zraz i moje troski o Ciebie, że to się nie wydarzy, ale jest ale takie ryzyko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 ołowiu. Dyrektor owej kopalni, dyrektor Kremski, zaprotestował przeciwko budowie huty Ołowiu, wskazując na możliwą wygręgoladę środowiskową. Natomiast już wtedy, można powiedzieć, wraz z apelem dyrektora Kremskiego, na jego temat, można powiedzieć, wypuszczono, dzisiaj byśmy powiedzieli, taki fake news,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 Radio Podcast. Powtórka programu. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów.